Także dzisiaj na pytanie pierwsze, jakie tam było, to do martyrologium przedsoborowego. Czy uznawać mamy świętych po soborze? Jeśli nie, to jaka, jakie są lub mogą być powody? To takie stosunkowo łatwe pytanie, bo do martyrologium, szczęść Boże do martyrologium trzeba się zwrócić, no oczywiście przedsoborowego, bo innego martyrologium, to teraz raczej oni nie spotkają się żeby, żeby coś tam oni mieli żeby spisywali ten, jakieś tam oczywiście są, ale czy to jest takie wielkie martyrologium jak przedtem, to raczej nie, nie zwróciłem na to uwagi po drugie wypadałoby zapytać siebie wielu Błogosławionych i wielu świętych, którzy byli przed Soborem, którzy byli błogosławionymi, prawda, po Soborze uznano ich za świętych. Także jeżeli już przed Soborem byli błogosławionymi, to mieli otwartą drogę do tej świętości, oczywiście tu na ziemi, bo stricte ipsum facto, czyli z natury rzeczy, nikt z nas nie... Nie wie kto tam Jestem tym świętym, bo wielu z naszych może być krewnych, znajomych, którzy, którzy zmarli, a żyli pobożnie i świętobliwie w, w codziennym życiu, również znajdują się w niebie. Tak jak mówi to Apokalipsa świętego Jana, że widziałem wielką rzeszę, która stała przed tronem Boga i przed barankiem, której nikt nie mógł zliczyć. Nie, Również tam mówi święty apostoł Jan, że ta Rzesza Wielka niosła palmy, czyli, było to, czyli byli to męczennicy, bo przeważnie z palmami ukazuje się męczenników, którzy pomarli. Tutaj stricte na to odpowiedź nie jest łatwo tak powiedzieć, ale jeżeli... Tak jak żeśmy mówili ostatnio, z natury rzeczy, ktoś jest, powiedzmy, że do Benedykta, do Benedykta XVI, prawda, tutaj, mieli ważne święcenia i sakrybiskupie, prawda, bo tamta sukcesja zachodziła, bo wszyscy ci do Benedykta mieli sakrybiskupie w Starym Rycie. Także byli biskupami, a z natury rzeczy wiadomo, że biskupi mieli władzę z dawien dawna, w, w pierwszym tysiącleciu to biskupi uznawali kogoś za świętego i tylko wypowiadali owe formuły, ale tego świętego oczywiście, którego tam w swojej diecezji uznali za świętego czy błogosławionego, jego akta martyrologiczne wysyłali czy tam zawozili do Rzymu jakąś pocztą, czy jakimiś dekretami. Wszystko to musiało być w Rzymie zatwierdzone i stąd powstało to martyrologium rzymskie, prawda? To się nie wzięło też znikąd, że to nie było tak jak teraz, że jest poczta i, i można sobie wysłać z dnia na dzień, czy mailem wysłać i wszystko jest, prawda? Dlatego też e, można by powiedzieć, że owi święci, nad którymi bym się tam zastanawiał, to są ci, o których już Kościół przedtem jakoś, no O męczennikach nie miałbym tu żadnego, żadnego słowa, bo są ci, którzy przelali krew za Chrystusa, prawda? Ci, którzy umarli za wiarę, oddając swoje życie, to są świętymi tak czy owak bez, bez, bez, bez tych słów orzekamy i ogłaszamy i do świętości przyjmujemy prawda? Chodzi tutaj jednak o to o tych dzisiejszych już te masowych tych masowych świętych których się można już brzydkie słowo powiem ale produkuje tak na potrzebę na potrzebę czasu na potrzebę, na potrzebę chwili także to a każdego owego świętego kiedyś trzeba było zbadać, czy potrzebne były te trzy cuda, autentyczne i faktyczne. I teraz, teraz zwrócę uwagę trochę na cuda, które działy się za przyczyną świętych. Ów cud, tak jak chyba już kiedyś wspominałem, uzdrowienia. Jeżeli był kiedyś potwierdzany, to ta osoba, która była w tym cudzie uzdrowienia, już na tą chorobę nie zachorowała. Oczywiście umarła, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy umrzemy. Dziś czy, czy, czy kiedyś indziej. Ale ta na tą chorobę już nie zachorowała. I tak jest również z tymi dzisiejszymi różnymi ludźmi, tymi, którzy mówią, że tam choroby różnego rodzaju im tam... Tymi charyzmatykami, którzy mówią, o, że odebrali tam raka czy coś, a ta osoba później już nie mówią, że za dwa czy trzy lata znów w tą samą chorobę popada. Jeżeli tak było i popadłaby znowu w tą samą chorobę, to to nie było uzdrowienie boskie, tylko była ta sztuczka szatańska, prawda? Bo jedynie Bóg może, może uzdrowić i uzdrawia całkowicie z danej choroby. A sztuczki szatańskie są tylko doraźne, tak jak są dzisiaj te doraźne tabletki na to, na to, na tamto, ta, te farmakologiczne rzeczy, prawda? A cud uzdrowienia to jest jeden autentyczny i niezbywalny. Czyli jeżeli kogoś Bóg uzdrowił powiedzmy z raka, czy tam z prostaty, czy z raka e, czerniaka, czy z glejaka, to już ten człowiek w swoim życiu na tego raka nie zachoruje. Może zachorować na coś innego, na, na raka kości, na coś na inne, na, na krwotok, na, no na, na już teraz wymyślą jakieś choroby, na zawał, na, na różnego rodzaju inne choroby, ale już na tą stricte chorobę nie zachoruje. Bo jeżeli by zachorował, to tak jak mówiłem, jest to już działanie złego ducha. Dlatego też dzisiaj trzeba być bardzo ostrożnym. Jeżeli gdzieś jedziemy, czy słyszymy, że tutaj ktoś został uzdrowiony, czy tam został ktoś uzdrowiony, czy ten na tych wielkich tam e, zgromadzeniach ludzkich, taki ten, był taki jakiś tam jeden Basza, ba, Basza Bera, czy, czy jakoś tak, e, który też uzdrawiał ludzi. A później się okazywało, że ci ludzie znowu na powrót powracają do tych starych chorób, do tych starych, do tych starych nawyków, do tych starych... Nawyków jakim miecz do alkoholizmu, że ktoś mówił, ach już mnie uzdrowił, że już nie pije i to trwało tam dwa, 3 lata. Ale tak jak mówię, to było działanie złego ducha, bo tylko Bóg jest w stanie uzdrowić całkowicie. Tak jak widzimy to w Ewangelii, że Chrystus uzdrowił kobietę, która była na ten krwotok, który był na trąd. I ci ludzie zostali całkowicie oczyszczeni, jak mówi święty Łukasz w, w Ewangeliach, że natychmiast owa choroba ustąpiła z owej kobiety, z owej mm, niewiasty, która była na ten krwotok cierpiąca od, od, tych, od tych parunastu lat. prawda I w ten sposób to trzeba rozważać. To nie jest takie proste, że my sobie dzisiaj tutaj powiemy, że ktoś kogoś tam uzdrowiła, a za parę miesięcy ta choroba na, na powrót powróciła do tego człowieka. To nie było żadne uzdrowienie Boże, tylko było to, była to sztuczka diabelska. No, trzeba sobie tu powiedzieć, że te sztuczki i może robić szatan, bo szatan też ma różną, różnego rodzaju e władzę na tyle, ile na Bóg mu na to pozwala, prawda? Ale to właśnie jest ta, ta zmiana, ta odmiana, że Bóg Uzdrawia całkowicie, a szatan uzdrawia tylko doraźnie i na chwilę i nie jest jakoby uzdrowicielem. On tylko sztuczki swoje próbuje i na tych ludziach, którzy, na których się mu uda te sztuczki, jakby, jakby to powiedzieć ładnie, no przekonać tych ludzi do siebie, no ci ludzie się zwracają ku tym różnym charyzmatykom, ku tym różnym takim ludziom, którzy błądzą w teologii, w dogmatyce, w prawie kanonicznym i ci ludzie następni, następnych i następnych i następnych do tego wciągają co powoduje, że ten krąg tych ludzi jest coraz szerszy, a okazuje się na samym końcu, że ta osoba, no, te wszystkie inne charyzmatycy, oni jakoby żerują na tych ludziach. No i trzeba sobie to szczerze powiedzieć, że nie są to ludzie jakoby czyści intencjonalnie, prawda? Ta intencja ich nie jest czysta, nie pochodzi od Boga, żeby ludziom głosić Chrystusa ale jest to pewnego rodzaju dla nich, no powiedzmy droga do biznesu. Tak jak dzisiaj widzimy wielu tych, tych którzy tam głoszą to słowo, uznają, mówią, że są głosicielami słowa Bożego i tu, tu, tak jak, nie, tutaj, jak teraz ostatnio znowu e, ci, co mówią tam przepowiednie, jakieś tam tu są przepowiednie, e, takie ten powiedział, tak Limiuszko to powiedział, a teraz okazuje się, że ten człowiek znowu te, na tych przepowiedniach chce coś zarobić, bo już, bo już jakąś książkę wydał i to, i tam to i tamto. Oczywiście to nie jest złe, ale to nie może być jako intencjonalne, że, robi, że robi, robię ludziom wodę z mózgu, a na nich mogę sobie zarobić, prawda, no to jest, to jest, no powiedzmy, no, no już grzeszne życie i, i złe. Ale wracając, wracając do tych, do tych, cudów, tak jak mówiłem, Bóg czyni cud raz i na wieki, i już człowiek nie będzie chorował na tamtą chorobę, umrze na coś innego, ale nie na to, z czego był uzdrowiony, szatan uzdrawia doraźnie i na człowieka ta choroba znowu przychodzi. Także, żeby wszystkich tych owych dziś ogłoszonych, w cudzysłowie świętych czy błogosławionych, trzeba by było każdego razowo sprawdzać i objaśniać i, spra i, i wywiadywać się, który jest, a który no, nie powinien być. Tak, jak z drugiej, a z drugiej strony mówiąc, przez 2000 lat do 1958. Mamy tyle świętych, tylu błogosławionych, że do Martyrologium jak zobaczymy, to tam jest kilkanaście, a nawet czasem kilkadziesiąt osób na jeden dzień, którzy zostali ogłoszonymi, świętymi i błogosławionymi. Także y w dzisiejszym czasie, w, tych, w dzisiejszym czasie zawirowania moder, modernistycznego, czy tego laicyzacji, jaka postępuje w Kościele, no, byłbym trochę bardzo ostrożny. No, trudno mi tu teraz polemizować, bo ktoś na pewno mi zada pytanie, no tak, a proszę księdza, a czy ojciec Pio teraz jest święty? Z pewnością jego życie było ciężkie, z pewnością jego postępowanie w Kościele było trudne, i ale. Jak się dobrze człowiek przypatrzy, to z pewnością ten człowiek, mimo gdyby nie był ogłoszony przez Kościół Świętym, to z pewnością jego życie na świętość zasługuje. Czy tak jak tutaj ode mnie z wioski błogosławiony Melchior Grodziecki, który zginął za wiarę w XVI wieku i, i został utopiony w gnojówce i poćwiartowany, no to z pewnością taki człowiek zasługuje na, na palmę męczeństwa i z pewnością jest w Królestwie Bożym, bo oddał swoje życie za wiarę. Czy tam, czy błogosławiony Jan Sarkander ze Skoczowa, tutaj teraz mówię tutaj z bliskich mi, z bliskich mi świętych, prawda, czy z koszyc z błogosławieni, którzy zginęli z błogosławionym Melchiorem, no to ci ludzie umarli, no i z pewnością są święci nawet i bez tego, Gdyby, gdyby nie byli ogłoszeni przez, przez Kościół jako święci. I to tu teraz, teraz można coś dodać od siebie, jak ktoś ma jakieś pytania, to, to proszę, bo wydaje mi się, że, że na tyle chyba dobrze to wytłumaczyłem, że każdy to teraz, po części kto zadał to pytanie, to rozumie o co chodzi. Cisza. Macie pytania, czy nie? Bo tak wydaje mi się, albo wszystkich zatkało, albo nie wiem. Nie, ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Czy to zmęczeni wszyscy wieczorem. Przepraszam, że mi to tak dzisiaj wyszło, no ale to już... Nie, to już to, tak, tak. to to dopiero żyją o tej porze. To i o tym czasie to już, to tak, no to do, tak właśnie o tej 20 no można po tym to nie wiem, czy wszyscy że, czy po, po tych pytaniach można by Różaniec też odmówić, żeby wcześniej se tam... Odmówimy, tam... odmówimy, Odmówimy, no, no, spokojnie. Znaczy ja mam pytanie, jak nikt nie ma pytania... Tak, to tak, tak, pytania. to słucham. Z dogmatyki tej fundamentalnej dowiadujemy się właśnie o tym przedmiocie, przedmiocie Kościoła, prawda? Mm -hmm. Ona no On ma tak dwojaki taki charakter. Tak. Tym przełożonym takim przedmiotem tej nieomylności są te formalne takie objawione prawdy. Tak które dotyczą wiary i, i moralności. I moralności tak. A tym drugorzędnym są e, te nieomylności, są te prawdy chrześcijańskie o tej wierze i o moralności, które nie zostały objawione właśnie. Które są niezmienne, e, prawda? Tak tak tak, tak, tak, tak. Ale właśnie do tych drugorzędnych, e, do tego drugorzędnego przedmiotu jest wliczana właśnie kanonizacja świętych. Uh -huh. A zatem skoro jest to jakaś forma, y, przedmiot nieomylności wtórne, oczywiście, czyli te drugorzędne, tak. to, y, to jednak Kościół się myli teraz, wynosząc tych świętych tak na, jak to powiedzieć, na gwałt. No, czy tak czy te masówki, tak jakże, tak te masówki. No i teraz i teraz wracamy znowu do, do tego, co, co, co, co, co mówiłem w zeszłym tygodniu, czy tam to było w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, już było to już ten czas leci. No to właśnie dwa tygodnie temu. Tutaj znowu zachodzi o to, że wynosić może jedynie biskup ważnie konsekrowany. Ważny, który ma sukcesję apostolską, prawda? I tutaj zachodzi ten cały problem wszystkiego, że jeżeli... No, dobra, ale, no dobrze, tak? ale mam takie pytanie, takie no odnośnie tego. No dobrze, no ważnie wyświęcony, ważny, mm -hmm. ważna sukcesja apostolska, ale doskonale wiemy, że na przykład y, Bergoglio jest już w podeszłym wieku, a zatem można by tak mniej więcej obliczyć, że mógł otrzymać sukcesję apostolską właściwą. No 80 lat, nie, czyli ile 86. No, czyli akurat nie już No nie, nie, dostał przed soborem sakry biskupie. Nie. Ale nie, ale kapłańskie. Kapłańskie, mo, może jeszcze kapłańskie święcenia, tak. Ale sakry biskupiom trzeba by było ja sprawdzić, prawie, trzeba prawie, by było prawie. sprawdzić, kto, kto święcił jego i jakim i w jakim a, obrządku, prawda? Bo tutaj chodzi teraz o obrządek w jakim. Czy już w nowym, a? czy już w nowym rycie, czy prezbiterat już... Czy... Prezbiterat miał w 69 czyli po <głos> Już, już to już wszystko już zachodzi, no. No to już wiadomo, dobra. Dobrze, to już dobra. dlatego, dlatego ja mówiłem do, do Benedykta XVI. te wszystkie jeszcze to można uznawać, prawda, bo to tutaj zachodzi mi z, ten, z tą sukcesją apostolską, prawda, później jak jest zmienione cała sukcesja, cały, cały, ten, cały ten ryt, tak jak mówiłem z kimś Aha. ostatnio właśnie w Niemczech też na ten temat, że już jeżeli ta cała intencja jest jakoś wadliwa, że ktoś ma intencję złą święcić, prawda, czy tam konsekrować biskupa, to materia i forma są ponad tym, prawda? Ale jeżeli została zmieniona materia i forma sakry, to już wtedy no, jest ciężko cośkolwiek e, udowadniać. Dlatego też ja stoję na, na tej... Na tej pozycji, no nie jest to sedewakantyzm, broń Boże, bo to, to jest yy, daleki mi to jest, że, żeby tak, tak twierdzić. No ale w pewnym to nie jest tak, że, że teraz wszystko jest już nieważne i ten no, wszystko, co ci z księża, którzy mają sukcesję, wszystko jest ważne. Kościół dalej żyje, to nie jest tak, że Kościół przestał istnieć. Kościół będzie żył, choćby będzie żył ostatni kapłan sukcesją i będzie żył Kościół wtedy. I to, to, to, to, to sobie trzeba za, za, zapamiętać, że może cały Rzym być w herezji, mogą być całe diecezje w herezji, tak jak za arianizmu, bo to też były straszne czasy, to było 90% było arianistów. To, to, to, to, to, to, to jest, i wtedy Kościół też przeżył. I dziś też przeżyje, no bo to, to, to jest to jest natura kościoła. To trzeba ze słów Chrystusa wy, wynika to dosłownie. Bramy piekielnego nie przemogą czyli nie dają mu rady, czyli jak wielką siłę będzie miał szatan, żeby aż bramy piekielnego będą chciały przemóc Kościół, ale go nie przemogą bo zostanie tam powiedzmy to już nie teraz tak abstrahując mówiąc trochę, trochę kolokwialnie, że no, tam przeżyje tu na wiosce, ksiądz będzie miał ważne święcenia tam gdzieś jeszcze, tam gdzieś jeszcze, tam gdzieś jeszcze choćby dziesięciu takich księży czy dwunastu na całym świecie ale ten Kościół nadal w tych sakramentach w tym... Yy, uczęszczaniu do tych sakramentów i przekazywaniu tych sakramentów będzie dalej żył, prawda? O to chodzi i ta sukcesja, jeżeli będzie w biskupach zachowana, no to też ten biskup ipso facto może konsekrować następnego biskupa i może oczywiście w, w tym, w drodze wyjątku uznać kogoś za błogosławionego czy za świętego, no bo tak się, tak się to działo na tym to na tym to porego, że biskup to jest najwyższa władza Papież to jest władza jako, jako, jako ta nie, strukturalna władza, ale biskup jako, no już papież jest papieżem prawie, prawie, wikariuszem Boga, ale nie ma już nowego sakramentu powiedzmy sobie papiestwa, nie? Nie ma czegoś takiego. Jest biskup i tu się to, tu, dlatego arcybiskup Lefebr wyświęcił tych nowych biskupów. I tu z tego właśnie, tak jak mówiliśmy, powodu, że bał się, że za, za, za, zatracono zostanie ta sukcesja apostolska. W takim wypadku też, też ja tak mówię, że ta sukcesja apostolska, która jest tu w tych księżach, zachowano nie tylko tam, bo też... Biskup Tuk też również święcenia i konsekracje do pewnego, do pewnego momentu u niego są ważne. Później, później trochę to, to draczy, zaczyno błądzić, ale, no, ale są, są one ważne. No, kogo tam wyświęcił, to, to, już, to już jest jakby to drugoplanowa sprawa. Nie? Ale święcenia i sakry są ważne, bo jednak sukcesja została, forma, materia i intencja do pewnego czasu u biskupa Tuka również została zachowana. Nie? A u biskupa, arcybiskupa Lefebrazu została zachowana do końca, nie? W ten sposób to trzeba, w ten sposób to trzeba roz, roz, roz... Dlatego też, no, jeżeli papież błądzi, a teraz trzeba się zapytać, czy to jest papież, bo jeżeli on już zaczął błądzić od samego początku, no to już zaczął głosić różnego rodzaju tezy, które nie są zgodne z nauką Kościoła, a tak jak pisze tam, że, że to musi być w sprawach wiary, i moralności, no nie, że on powie, że teraz koguty będą piać o trzeciej nad ranem i to jest jakiś, jakiś, jakiś dogmat, no oczywiście tak. Choćby tak powiedział, to to nie będzie jako dogmat, bo to jest nic to mimo w sprawach wiary i w sprawach moralności, mimo to nic. No właśnie, ale mówi właśnie o tych sprawach moralności, ale właśnie w kwestii tych rozwodników, w kwestii tych, tych LGBT i tak dalej, ale samo przez się. Yy, yy, ale samo przez się nic jest, to, jak to, nic to. Objawienia, dokładnie, może. dokładnie. Jeżeli czy on zaprzecza czemuś, co jest wbrew naturze, i co jest wbrew przykazaniom. No to, to tak jak mówiłem już tam ostatnio na grupie, a na grupie ktoś się my tam zapytał e, też właśnie o te sakramenty, no to mówię tłumaczyłem, no, no niestety papież, e, w tym momencie papież, nie papież Bergolio zaprzecza są, są z Chrystusowi, prawda? Zaprzecza świętemu Pawłowi, który mówi, że homoseksualiści, złodzieje i mordercy i, i krzywoprzysiędzcy i rozwodnicy nie wejdą do Królestwa Bożego. To, to, to, to mówimy tak, Ty, to święty Paweł mówi jedno, a my teraz robimy drugie, no to, to, to jest jedno z drugim się wyklucza. Jeżeli coś się wyklucza, to znaczy, że to nie jest prawdą. W, ten, w, ten, w, ten, w, tą, w tą stronę trzeba się kierować. Jeżeli sobie coś rozważamy, jeżeli bierzemy tam Pismo Święte na rozważania, no co się dzieje dzisiaj? Jaki wielki chaos jest? Bo ty tym bardziej teraz, jeżeli przez wieki było zakazane dawać rozwodnikom komunii, a teraz nagle trzeba, można będzie dawać komunię, no to czyli będzie można, jakby powiedzieć, usankcjonować grzech. Czyli ten grzech już nie będzie jako grzech, tylko będzie no tak, ale komunie mogą przyjąć, mimo że żyją w grzechu. No to każdy zabójca, czyli można każdy grzech będzie, można sobie pod, pod to podpiąć, prawda? No bo zaraz się otworzą inne głosy, tak? No dokładnie, no bo jeżeli się otworzy głos, że, że dzisiaj możesz um, wziąć komunię, bo jesteś po rozwodzie, ale możesz se wziąć, no to jutro, jeżeli będziesz. No a i tak się dzieje, no bo pamiętamy sprawę z tego Teze, gdzie był ten ta, cały ten. Um, nie wiem już jak się nazywał ale ten brat z Teze. I jemu też komunię dano. A on był przecież Ewangelikiem. No to, no to. No to, no to, gdzie, to gdzie to już było? A to I już i był. Chory, a to, już, a to już był, a to już był chyba Wojtyła wtedy, jak mi się wydaje. No, no to, to dlatego też mówię, że, że już wtedy zaczyna, że zaczęło, się, zaczęło się bagno. Oczywiście ludzie tego nie rozumieli, bo oni no, się nie siedzieli w tym, bo byli zaskoczeni, że tam, że Wojtyła chce tutaj zgody, pojednania. A do czego to doprowadziło? Do jeszcze większego bagna. No tak brzydko powiem bagna, no. Do jeszcze większego rozdziału w Kościele, jaki, jaki następuje, bo to on następuje teraz jeden jedno za drugim, leci po prostu, to wszystko leci na łeb, na szyję, że tak się brzydko wyrażę, nie? W ten sposób, no, to nie było, bo to był Wojtyła i, i wszystkie te, wszystkie te później, jakąś nadzieją był ten, był ten e, Benedykt XVI, no ale niestety, no to wszystko spełzło na niczym, bo już te reformy były tak zaawansowane, że Kija, i kiją Wisły nie zawrócisz, jak się to mówi, już się tego nie dało zawrócić no, tutaj się jeszcze chciało żeby to, to bractwo jakoś pojednać z Kościołem czy coś, no zdjął tę ekskomunikę bardzo dobrze wszystko i wszystko zostało w martwym punkcie bo, bo nic się nie dzieje już teraz a, a teraz widzę, że, że niektórzy również, tak ostatnio słyszałem to z bractwa, ale teraz no, to, to nie jest na teraz na, te, na ten temat także, także w sprawach wiary i moralności, ale jeżeli, no to i w pewnym momencie zacznie być tak, że powiedzą, no ten był rozwodnik, no ale y, miał swoje życie i był święty i coś tam jeszcze zrobił i dobry był i, i pomagał biednym, no ale jako rozwodnik był, no i powiedzą, że też jest święty. No oczywiście wtedy taki święty to nie jest w ogóle, bo nie można tak. robić grzechu jako świętości, w ten, tak. jeżeli ktoś rozumie co ja teraz chcę powiedzieć, nie? Ale i tak robił tak. Że dobry, już mówią, że święty, no, no, no, no, no, tak, no, to jest, to jest tak, tak. To jak to powiedzieli wtedy, jak Wojtyła, umarł, że już jest w domu ojca. No kto tak może mówić, no kto? czy znaczy, to, to przecież, no, no, to, to jest trochę, no, to sante to jest co innego, ale tutaj, że jakiś to tam powiedział, że już wrócił do domu ojca, no... To jest takie zaprzeczanie teraz, że trzeba się oczyścić z grzechów, no gdzie każdy oprócz Najświętszej Marii Panny musi przejść przez czyściec. Każdy. Każdy. Tylko Najświętsza Maria Panna została, została wzięta z, z duszą i ciałem do nieba. A tu wszyscy, jak niektórzy sobie myślą, że to tak z butami do, do, do nieba pójdą. No nie pójdą. No. Każdy. To oczywiście dzisiaj. Tak? Ale to tak, ja powiem księdzu, że ja też tak właśnie słyszałam wiele razy na mszy świętej, albo nawet na pogrzebie, w czasie pogrzebu, gdzie ksiądz sam nawet mówił do, do ludzi, że o na przykład teraz ta osoba już w końcu jest z Panem Bogiem, prawda? I to też takie właśnie mi się wydaje, że to jest... No, no, no, no, no powiem, tak no, pow no, no robieniem ludziom wody z mózgu, no to jest tyle, no tak muszę powiedzieć to, szczerze to, jak to wygląda, no bo to ci księża myślą, że ci ludzie tam opłakują tego zmarłego i to, że to oni są żyją w takim też w dziwnym przeświadczeniu, oczywiście, że tam rodzina opłakuje, ale oni tam w tym momencie nie mają za dużo, bo wiem doskonale jak to jest jak po śmierci mojego dziadka było, człowiek ma inne myśli wtedy i nawet co mnie nie, nie, nie odprawiłem pogrzebu, tylko tutaj zaprosiłem. Jednego księdza, który mi zaprowadził ten pogrzeb za dziadka, bo ja nie byłem są w stanie się skupić na mszy, bo to człowiek jest cały rozbity, bo się mu, no jakby to powiedzieć, no traci się jedna osoba z domu, a ta osoba jeszcze jakie jest się z nią związanym, latami długimi czasami i, i różnymi ja, sytuacjami, to człowiek wtedy nie myśli, czy on jest w niebie, czy on tu myśli człowiek, że cze, czemu go teraz ze mną już nie ma. O, I tak ten, ten ta rozpacz, a tu, że ksiądz tam powie, że on jest w niebie, no nie jest w niebie, bo musi odpokutować za swoje czyny, za swoje grzechy, za swoje winy, które popełnił, za które na ziemi nie odpokutował, za swoje różnego rodzaju, mimo, że został namaszczony ostatni raz olejami, mimo, że był przy spowiedzi, mimo, że był do komunii, to oczywiście, że coś tam w życiu było tak czy inaczej nie było dobrego i, i, i w ten sposób to się rozeszło, że trzeba to za to odpokutować no, no bo jest, jest, jeszcze jest kara doczesna no tak, no to, to, to, to, dlatego to dlatego to jest wszystko ja wiem, że tego jest tyle i tych różnych niuansów powiedzmy że tak brzydko się wyrażę kościelnych, że to trzeba wszystko rozumieć no kto tam dzisiaj będzie myślał, który ksiądz na, ka, na kazaniu przy pogrzebie powie, że za kary doczesne ten człowiek musi odpokutować, no żaden tak nie powie bo jeden z drugim trzecim na, na, na teologii pastoralnej nie, nie, nie słuchali albo ściągali na tym i nie wiedzą z tego no dobrze, są doskonale, wiem jak to niektórzy robili w Krakowie, to tutaj, broń Boże, nikogo nie oskarżą, ale to mi, mi, mi zawsze to było... No dziwne, jeżeli chcesz się uczyć za księdza, no to musisz być tym księdzem wykształconym, choćbyś to zdawał piętnaście razy, ale zdaj to za piętnastym razem, ale wiedz to, że później jak człowiek przyjdzie cośkolwiek Cię siebie zapytać, to mu na to odpowiesz, a nie tak, że będziesz lawirował w prawo, czy w lewo, czy w tam, czy owam i będziesz opowiadał o głupotach, a nie o tym, co jest ważne. Bo tak, czy są niektórzy. No i tu nie, nie, by to daleko, szeroko szukał, tylko trzeba posłuchać tych, tych, yy, no na TikToku tych niektórych. No to, to, to człowiekowi uszy wienną, co oni tam skaczą i, i, i, i gonią po, po łące, po sianie. No oczywiście można wszystko, ale, no, to to się, to to można se w domu, a nie, owaga, i se, owaga, a powaga, no, no to już no. o tym, to powaga, to już... Też można się wygupiać, bo to, ale też, też nie robić tego, to, to jest przecież to oglądają setki, powiedzmy tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy ludzi i to kształtuje cały obraz, nie tylko, bo ci ludzie powiedzą, no tacy księża głupcy, no, no i też mi ktoś tam odpisał dzisiaj, że to są szopki, czy tam, czy tam, no i gorzej jeszcze odpisał, ale nie będę tutaj cytował, bo, bo to, to jest miesiąc różańcowy, także nie będziemy się tu tam przejmować z takimi rzeczami, ale mówię, no Niektórzy to są słabo wykształceni, albo nie czytają, już przyjdą na parafię, no to siedzą tam, jadą na, na, na tu czy owam, czy gdzieś tam, czy do rodziny, czy siedzą, a, a nie poczytają, czy dogmatyki, to trzeba cały czas przecież studiować, to nie jest to sześć lat, to jest przecież nic w porównaniu z tym z całą wiedzą Kościoła dwóch tysięcy lat, który, ile jeszcze, tak jak mówiłem mam książek, co muszę przeczytać, żeby jeszcze się dokształcić, no. Tak, jeszcze ktoś, jakieś pytanie co do tych świętych? Cisza. Tutaj tego drugiego pytania, bo to przejdę już do niego. Skoro nie będąc w łasce uświęcającej nasze dobre uczynki nie liczą się, czy modlitwa nasza jest wysłuchiwana przez Pana Boga, czy będzie to błagalna, dziękczynna, czy z intencją? Trochę tego tutaj nie rozumiem, bo tu ktoś chce coś zawrzeć, ale nie wiem, o co tu chodzi w tym pytaniu. Znaczy chodzi, chodzi ogólnie ta, tak, że ogólnie jest zasada, e, zasada taka w Kościele katolickim, że... W Kościele katolickim jest zasada tak. Jest nawet, no. będzie, będzie teraz... Przepraszam, już, te, już, już teraz wszedłem na to. <śmiech> e, chodzi o to, jest taka ładna pieśń u nas. Przepraszam, że ją teraz zacytuję, zaśpiewam. Albowiem Ty grzeszników nie słuchasz, o Boże, modlitwa ich Tobie podobać się nie może. Czyli według tej pieśni, a to jest dość na dogmatyce zbudowano tę pieśń, czyli Bóg nie wysłuchuje modlitwy grzeszników prawda, tu, tu teraz znowu jest co innego, chcę co powiedzieć nie, że zaraz ktoś mi powie, no ale tam Bóg wysłuchuje grzeszników i to, że tam stał w, tym, w, tym, w, tej, w tej buźnicy ten jeden i grzesznik i bił się piersi i ten został bardziej wysłuchany niż inny, tu chodzi o co innego że jeżeli ktoś jest w grzechu prawda, ciężkim to jego modlitwy czy jego intencje, które, które chce kierować do Boga, nie mają jakoby przebicia przez to, że dalej jest w grzechu. Trzeba ten grzech z siebie zmyć, oczyścić siebie, żeby przed Bogiem stanąć czystym. Tak samo jak jest właśnie w tej Ewangelii, gdzie... Chrystus Pan mówi, że przyszedł ten gospodarz i tam siedzieli ludzie na tym, na tym weselu czy na tych godach źli i dobrzy. I był tam też człowiek pewien, który nie był ubrany w szatę godową i powiedział do niego Pan owych ów, godów, jako tu wszedłeś nie mając szaty godowej, a ów człowiek zamilkł. Wtedy, nie? I słyszymy, jak tam dalej mówi Ewangelia: i powiedział Pan do sług swoich: Zabierzcie go i wyrzućcie ze na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tutaj, tu trzeba właśnie ten, ten stosunek, że jeżeli człowiek jest zaproszony przez Boga, bo każdy Bóg jest otwarty na każdą modlitwę, ale jeżeli ta modlitwa jest jakoby skażona. Tym brakiem czystości, tym brakiem czystości intencji, tym brakiem czystości wewnętrznej, prawda? Bo jeżeli ktoś siedzi w grzechu, a oczekuje, to tak jakby powiedzieć, że jaki szybki przykład jakiś taki, przychodzisz do banku po kredyt, a już wziąłeś milion kredytu i znowu przychodzisz do tego banku, to ten bank już ci nie do tego kredytu, prawda? Bo jesteś jakoby niewypłacalny. To taki jest przykład, no troszkę szybki, taki wymyśliłem, ale no, na ten sposób to można pomyśleć, prawda? Że Bóg daje ci wszystko, On ci chce wszystko dać, ale jeżeli ty sam tego, przez to, że jesteś zamknięty na Jego łaski, przez to, że grzeszysz, przez to, że nie jesteś w łasce czystości, wiem, że jesteś, grzeszysz i trwasz w tym grzechu, prawda? Bo co innego, jeżeli ty podchodzisz do Boga i mówisz, Boże, ostatni raz to zrobiłem, już chcę być dobry, już proszę Cię, zmiłuj się nade mną, tam pomóż mi w moim życiu, Sprawby to czy to, ale już nie chcę grzeszyć w tym grzechu, no to całkowicie inna jest ta modlitwa, a całkowicie inna jest ta modlitwa, kiedy człowiek trwa w grzechu i tutaj mówi Bogu, no proszę Cię Panie Boże, modlę się tutaj tyle razy, ale dalej nie wyznaje tego swojego grzechu, dalej trwa w, tej, w tym nieposłuszeństwie, prawda? Tak samo to trzeba wrócić do, do samego początku, gdzie Bóg mówi do, do Adama, masz tyle drzew, ale z tego jednego drzewa nie będziesz zrywał owocu, prawda? W ten sposób. Czy do wszystkich jasne to się teraz trochę stało? Czy dalej ciemność? Jak słońce. <głosy> Jest dobrze, no to dobrze, bo tak może, może nie wszyscy tam jakoś tam z wielką uwagą słuchać słuchają, ale myślę, że ci, co chcą słuchać, to słuchają, prawda? Także to są takie, no na, na tą chwilę tak to tak wyglądają te dwa pytania, nie? Tutaj już są następne, są pytania znowu. Trochę grubsze, to zostawimy sobie na przyszły wtorek, bo przyszły wtorek, tam zrobimy to trzecie i czwarte, i bo ono jest takie duże, to to zrobimy na to. No, a ktoś ma dzisiaj do, tej, do tych uczynków. No i tak samo uczynki nasze też, prawda? Bo jeżeli ktoś ma intencję dobrą, i robi dobry uczynek. No teraz już znowu powiem coś takiego. No, wezmę jakiejś babci, niesie ona te, te zakupy ze sklepu, chociaż dzisiaj już tak bardzo ciężko nie noszą. No to jej zaniosę to, zaniosę jej to do domu i, i to. I człowiek, jeżeli ty to czynisz z samego dobrego serca, prawda? Ale. I myślisz, ale z drugiej strony przychodzi ci tam już do głowy, bo szatan tak działa, a wezmę tutaj Pani, to dobrze się przynajmniej poczuję, bo zrobię coś dobrego. To nie jest intencja. Ty masz widzieć w tym drugim człowieku Chrystusa i musisz pomyśleć. o idzie w tym drugim człowieku jest Chrystus i pomogę mu. Wtedy ta intencja jest czysta, prawda? Coście uczynili jednemu z tych moich braci, najmniejszych, toście i mnie uczynili. I ta intencja, kiedy się wzbudza w nas, to trzeba też prze, przerobić w sobie, przeprzetrawić wszystko, przewałkować wiele razy. Co jeżeli, czy na przykład żona robi obiad mężowi codziennie, dzieciom i to, no to robi to też powiedzmy dla Chrystusa, tak jak wszyscy jesteśmy braćmi, prawda, w Chrystusie. W ten sposób to odbierać, żeby ta intencja w nas była czysta, czyli Chrystusowa. To jest ta czystość intencji. A nie, że intencja będzie, a pomogę tej babce i może 20 zł zarobię. Nie? Bo może mi tam da coś, albo tam pomogę coś sąsiadowi, a może mi coś odpali. No I, i, i w ten sposób niektórzy, to, to nie są intencje i to są uczynki, ale one są już wypłacalne. One są wypłacalne i w, tym momencie, i w tym momencie nie przynoszą Tobie łaski, ani, ani nic. Coś u kogoś brzęczy. Czyli, e, tak reasumując, czyli Ta. jeżeli, czynimy, jeżeli czynimy jakiekolwiek dobro, Ta. E, ale nie będzie nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, tu nie ma zasług dla nieba. No to jest samo przez się już to, to, to tego chyba nie trzeba, to chyba tego nie trzeba nikomu no, tłumaczyć takich rzeczy. To, to chyba to chyba tego nie trzeba tłumaczyć nikomu, bo jeżeli zadał pytanie, więc trzeba Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w łasce i w czystości serca, no to te uczynki są takby w próżnie rzucane, no no właśnie, czyli się po prostu nie liczą za zasług, za, słuch, za no takie to jest, to też takie brzydkie słowo no nie liczą się, no nie liczą one się liczą Tobie jako dobre no, dobre ja dobry, dobry humor będziesz miał, bo, dobre, bo coś tak, dobrego tak. może tak. zrobiłeś, ale jako, jako uczynkowe, dobre uczynki które są, które są związane z tym, że one uczynki zaprowadzają nas do nieba tak ostatnio właśnie o w tych uczynkach też, też jest ważne, nie? przecież mówi sam Chrystus Choćbyście mieli wiarę, żebyście góry przenosili, a miłości by nie mieli, niczym nie jesteście, prawda? To, to, już, to, to już sam Chrystus mówi, a teraz ci biblijni chrześcijanie odwrócili wszystko i nie trzeba uczynków, tylko sama wiara, tylko sola fidei, tak jak mówił Luter. Nie trzeba uczynków robić, a to uczynki są równie ważne. Tylko uczynki mają być właśnie na podstawie tej wiary, one muszą z czegoś wynikać, a jeżeli są na podstawie wiary, no jeżeli ktoś wierzy, to znaczy, że jest po spowiedzi, to znaczy, że chodzi do komunii świętej, to znaczy, że żyje, stara się żyć bez grzechu ciężkiego w sobie. No i to jedno z drugim później jest powiązane, że ten uczynek jest dobry i on się zapisuje w tej w cudzysłowie księdze uczynków, bo tak to tam nie jest żadna, bo myślę, że to tam chyba tak skrupulatnie wszystko nie piszą o tych uczynkach naszych, no. Tak, tak sobie, tak sobie to sobie tłumaczę oczywiście, ale to, to, to dogmatyka tłumaczy, także no człowiek żyjący w prawdzie, żyjący w czystości powiedzmy serca, który przystępuje do sakramentów regularnie, do tej Komunii Świętej przystępuje, uczęszcza nam mszę świętą, no to z pewnością te uczynki jego, które tam robi w intencji dobrej, no to są przyjmowane jako dobre uczynki. No właśnie, bo też takie słyszałem zdanie, że będąc własną święcającej, tak. Duch Święty przysposabia nas do, do łaski uczynkowej. To już, to już jest chyba nowo teologia, tak się mi wydaje. Ale to łas, łaska uczynkowa, tak ostatnio gdzieś to czytałem, już nie pamiętam gdzie, ale że łaska uczynkowa... To jest, ale to jest to jest od Ducha Świętego. No tak, to tak, tak to, to no, ja przed chwilą nie. to powiedziałem, że to, to jest ta łaska, że jeżeli ty żyjesz w tym Bogu, jeżeli starasz się no, przyjmować te sakramenty, starasz się żyć grze, grzecznie, powiedzmy tak, co sobie tutaj troszkę po dziecinnemu, grzecznie żyć, bez grzechów ciężkich, prawda, no to masz tą łaskę, że te dobre uczynki to jest łaska uczynkowa. Ona sama z tego wynika. Prawda? Przez to, że ty żyjesz, że ty żyjesz po Bożemu, o tak powiedzmy sobie, żyjesz po Bożemu, przyjmujesz komunię, chodzisz do spowiedzi, mmm, żyjesz w domu prawidłowo, nikogo nie bijesz, z nikim się nie kłócisz, nie, nie możesz tam jakiś tam. Ja nie mówię tutaj o kłótniach takich, że dzisiaj była przesolona zupa, bo to to też żeby też rozróżnić. No, to jest to, żeby rozróżnić też kłótnie od kłótni, bo kłótnia że jest przesolona zupa, a idź ty mi precz taki, taki o i jeszcze inny i jeszcze i nadać mu tam z siódmej, z siódmej strony, no to jest co innego, to jest ta, ta łaska uczynkowa, żeby też nie, żeby nie roz, rozróżniać tych różnych łask, bo jeżeli my zaczniemy to, to, bo też tak, tak skrupulanci w XIV wieku robili, prawda, że zaczęli te łaski dzielić na różne łaski, a to to nie jest, to, to, to, to też do niczego, łaska pochodzi od Ducha Świętego, łaska mi, i miłość od Boga. Ale ta łaska pochodzi wtedy, kiedy jest to czyste serce. Kiedy nie ma, nie ma tych, tych przywiązać do grzechów ciężkich. Prawda? To co? Wszyscy wszystko wiedzą? Co do tych łask? Co do, tej, co do tych świętych? Tak. To dobrze. To bierzemy różaniec. Ile Aha. To było. Chyba, że sobie przypomniałem, to, to, że to katechizm kardynała Gaspariego wyróżniał łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. I łaskę uczynkową, no. To są te, no, to, te dwie łaski tak, to tak. Ale tam jeszcze są inne, to są janseniści. Ja już teraz sobie przypomniałem, kto to był. Oni to tak tę łaskę później mnożyli ją jeszcze. Ja nie wiem, bo ja się już... rozkładali jeszcze. Jeszcze rozkładali na, na, na, na jeszcze, jeszcze, jeszcze drobniejsze, no. A to. Bo łaska uświęcająca i łaska uczynkowa, prawda? Ale one idą w parze, idą. One nie są tak, rozdzielne. Tak, tak, dlatego mówiłem, tak, że tak, tak. łaska łaska i łaska uczynkowa, tak, tak samo tak, jest w tak, tak, tak, tak, tak, To to, Ona to jest, jest nam to jest... potrzebna, nie? Żebyśmy tam dobrze czynili, a unikali złego. Celie... Dokładnie do dostąpienia zbawienia, tak? Dokładnie, tak. No ja też tutaj wszystko biorę tak, że wszyscy ten katechizm tak znają, a tu jednak wiem o tym, że, że trzeba troszkę inaczej pomyśleć, a Aha, no dobra, dobra, <laughs> Ja biorę tak, że wszyscy już są w tym katechizmie tak obeznani, że, że ten a, a jednak muszę se brać na to poprawkę, ja że to tak pytanie, nie jest. Prawda? Tak? Czyli bez dobrych uczynków nie ma zbawienia? No nie ma Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Tak samo dobre uczynki czyniąc, a bez wiary też nie będzie zbawiony. Musi być wszystko, wszystko musi być w równowadze. Nie ma także, że, to jest czegoś jest ten, a czegoś jest ten. Wiara bez uczynków jest martwa. Kto za? Tak. Mam jeszcze pytanie, jeszcze można pytanie mam, jeśli chodzi o te uczynki, nie broni tutaj stanu jakby braku łaski święcającej, mm -hmm. tylko czy ona jakieś, jakichś, jakichś uczynków dobrych, które w jakiś sposób tak, no taki ludzki przyziemny, ziemski, materialny jakiś, mają taki dobry charakter. no Cenią się, że ktoś będzie, komuś pomożemy. Ktoś będzie się dobrze czuł, czy, czy, czy będzie w jakiś sposób pocieszony, czy One może nie ma, one nie ma, może nie zapisują się tam te księdze życia, czy księdzy tam. Tak, uczynków. Je, no, no, no. Tak, tylko ale no, w jakiś sposób no, jakoś są jakieś dobre. No może to jest taki dobry ludzi, ale są w jakiś sposób dobre. No to można je nazwać, że są dobre, czy po prostu, one tylko po prostu są dobre, ale nie jakby nic nie, nie gdzieś tam. Bo śmierci nam się nie. Jakby nam nie, nie kumulują. No. One z samej natury, jeżeli coś jest dobre, to jest dobre, jeżeli mówimy, no ale no tutaj teraz trzeba, trzeba znowu zadać sobie to pytanie, nie? Jeżeli ten człowiek, tak jak mówiłem, żyje w dobrostanie duszy, to one i tak, i tak są dobre. Rozum trzeba to teraz zrozumieć, że jeżeli człowiek żyje z sobą zgodzie, prawidłowo wszystkie te sakramenty przyjmuje tak jak trzeba, żyje zgodnie, prawidłowo. Czasem się zdenerwuje, bo tu też żeby nie popadać ten jansenizm, żeby nie być skrupulantnym w tym wszystkim, żeby sobie nie wyliczać, bo jeżeli zaczniemy <śmiech> to wszystko wyliczać, to później zaczniemy dziać się tak jak to robili w Jerozolimie Żydzi za tamtych czasów i do dziś tak robią. Że każde wszystko tak, skrupulatstwo skrupulantstwo też nie jest, też nie jest mile widziane. Po prostu to musi być wyważone wszystko. Tak, jak... Dobra, ja. karetium, tak samo. No, no, przez... tak, tak, tak, tak, tak, no, żeby nie, nie popadać to, że teraz, no, niektórzy... Teraz trzeba zapytać się tak, czy, tak, taki przykład teraz mi przyszedł do, do, do głowy. Czy ten cały Jurak, Owsiak, to dobro, które robi, robi to z dobra chrystusowego, czy robi to tylko jakby wyłącznie dla swoich korzyści, a przy okazji wychodzi to, że to jest dobre, prawda? Bo bym się tutaj dwa razy zastanowił, czy te wielkie miliardy, czy miliony, jakie oni tam zbierają, czy one się przyczyniają wszystko do dobra. Bo nam się tylko, tak, tylko może, na, na, piały, nam się tylko może to wszystko pozornie wydawać, że to jest dobre, a je, idzie to w kierunku takim, że jest to no, ogromny biznes i ogromne naciąganie też ludzi. No bo to, ja żyję tyle lat, tyle działo ta orkiestra, ale jeszcze w mojej rodzinie nikogo nie widziałem, kto by z tego skorzystał. Chociaż mój brat leżał dwa tygodnie pod, pod yy, w śpiączce. 98 też się wtedy nikt jakoś nie dwa tygodnie przed komunią był w świątce, także też, też przeżyliśmy trochę i też jakoś tak w moim całym życiu yy, no to trzeba się no po prostu no, na tym by było zastanowić, nie chcę tu nikogo teraz uderzać w nikogo czy to jest tam dobre moralnie dobre, czy tam po ludzku to się wydaje wszystko dobre, ale czy tam za to, za ten za to dobro, bo to trzeba też rozróżnić dobroczynione dla ludzi bez intencji, czyli jakby powiedzieć samo zadowolenie siebie, że coś zrobiłem dobrego, bo, bo dobrym też może być to, że, że się ktoś opiekuje psami i, i wywozi wy, śmieci i, i, i, i, i dba o czystość i tak jak teraz powiedzą, że dobro jest ekologia i pod to dobro można teraz wszystko przypisać, ale teraz znowu ta intencja tego dobra i czy to dobro było robione w imię Chrystusa, prawda? A mam pytanie jeszcze. Tak. A jak właśnie um, ktoś ma dobrą intencję, czystą, prawda? Tak. A ta druga przykładowo osoba będzie chciała się zrewanżować, wdzięczyć, zapłacić jakoś prawda za, za to dobro i, i się to przyjmie wtedy, to, to się też liczy? Czy, Oczywiście, czy że tak... się liczy, no jeżeli, a jeszcze by było inaczej, gdyby, jeszcze jest, jeszcze jest może być tak, że ta druga osoba, która, która tego nie przyjmie, powie, a to robiłem dla Chrystusa, to już jest podwójne wtedy rozliczenie, ten ta zapłata może być za to, to nie, że, że, że zaraz ktoś powie, a, że odebraliście już swoją nagrodę na ziemi, prawda, za to, za to dobro. Nie, ta druga osoba była czysto wdzięczna, bo też trzeba zapytać się, czy ta osoba to robiła z wdzięczności i czy też chciała, tobie może zrobić dobry uczynek w imię Chrystusa, prawda? Bo też nie wiemy, co w drugiej osobie się kryło i jakie ona miała intencje związane z tym, że chciała ci za twoje dobro jakby wynagrodzić. Bóg też wynagrodzi nam kiedyś za nasze dobro. Tym, że dostanemy się do Królestwa Bożego, prawda? Czy odpowiedziałem na to pytanie, czy nie? rozumiem, rozumiem. No, bo to może różnie być. Czy tam jeszcze coś? Cisza. Robert odpowiedział za na twoje pytanie? Tak, tak, powiedział, że tak, tak, tak, tak. Znaczy, rozumie. Tak. rozumiem. rozumie, rozumie. Ja, ja tak jeszcze tak, taki wniosek, że no dobro może być tak jakby, no właśnie, taki niepełny, taki skażony. Bo no może mówi, być. Dobra, to jest właśnie... Że to, to na no największym dobro jest, naszego... jest to najwyższe dobro, no to, nasz, to właśnie, najwyższym to dobrym, te... to są tak, wszystko to takie, po prostu... no powiedzmy, dobra, dobra, przejściowe, które się tam powiedzmy w koszyku, już teraz nie wiem, jak to, jak to dzisiaj jeszcze tak po, po, po dzisiejszemu nazwać, no, no, w koszyku się gromadzą nam tam, ale to jedno główne dobro to jest to, że, żeby się zbawić, no i tym do tego powinniśmy Przede wszystkim wszyscy zmierzać, ale tak jak mówiłem, wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie i to, i to nas odróżnia od protestantów, bo protestanci będą mówić, że nie potrzeba uczynków. No, a, a, moderniści, a moderniści będą mówić, że trzeba dobro czynić, żeby, żeby po prostu pokazać... No. Bez wiary. To bez, oni a, znowu mówią moderniści bez wiary, nie trzeba. żeby to, to oni znowu w drugą stronę idą, że tylko dobre uczynki, bez wiary, że bez intencji. No to, ale to, to jest to wyniko z tego, że tam, ta, tam jest zachwiana ta sukcesja. I to, to dla mnie najważniejsze jest to. Jako, jako wewnętrznie, prawda? To ta sukcesja i, ten, i te sakramenty. No. Jeżeli to jest zachwiane, to potem wszystko się tak roztrzęsowuje, roz, jak, jak przychalnym, że wszystko się trzęsie. No. Ktoś jeszcze chciał tak, no. ja tak? To ja tak to rozumiem na swój rozum, mhm. że cokolwiek bym robiła, to robię na chwałę Bogu. O! I tak, jeżeli, tak, jeżeli tam no, nawet takie najdrobniejsze uczynki w domu, jakie się tam dzieje, no to żeby to robić w imię Chrystusa, na chwałę Bożą, żeby to szło, wszystko tak jak to jest ta, ta pieśń poranną, że każde wszystko, niechcie nawet sen nasz chwali, prawda? Aha. No i to jest tak, niech wszystko idzie na chwałę Bożą, czy tam idę do pracy codziennie, czy idę do szkoły codziennie, czy I lekcja jest matematyki, fizyki, historii, obojętnie jako wszystko Aha. robię na chwałę Bożą. Czy idę na różaniec, czy, czy za chwilę będzie różaniec, również Aha. modlimy się na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą i też na, na, na pożytek dla ludzi, bo, bo też no, jeden drugiego, tak jak powiemy tutaj, w, w, przysposabiamy do tych, do tego lepszego życia, nie? Bo tam jeden drugiego może okrzyczy czasem, tam Sebastian teraz na Sebastiana na mój wzrok się tam patrzy. <grymny> ten czasem krzyknie na kogoś, ale to przecież to on nie robi tam nikomu ani na złość, ani, ani na, na, na, na przekór, ani nic. I tylko nada, na żeby to rosło. To, to, to musi rosnąć też w nas, prawda? No, mi też. A ja to ja nie krzyczę. <zysp <eyes> <zyspyfe> nie jestem <tyspyfe> to się Będę <ifie> <tyspy> <tyspar> <tyspy> <Vielleicht> bronił. Może <a>. to <tyspy> well, nie krzyczy, to mi się to tak tylko wydaje. Ja tam bym do Dubaju od razu. No to do Dubaju, tak. Jak ktoś tam takie kłopoty pisze, ja nie rozumiem. No tak. Także, no, no, bo oczywiście żartuję tutaj, nie, nie, nie, żeby ten, tak, trochę też, żeby, żeby... Ty ja mam taki głos. O, właśnie, no, no, ale ktoś, to tak, wiesz... Tak, to czasami po prostu stanowczy jest. To tak jak stanowczy, jak to, on, no to stanowczość, ale to, to przecież też nie jest nic złego, to wszystko prowadzi ku, ku nas, ku zbawieniu, no i jedni, drugich powinniśmy czasem, tak, ktoś to mi mówił, taki jeden obraz, że jak idziemy się, jak się wspinamy w górę, no to nie są, e, kapłani to powinni być ci, którzy tych ludzi no, pociskają do góry, żeby szli tak. tą, tą, to do góry, a dzisiaj ci kapłani, to mi się wydaje, że tych ludzi ściągają na dół tak, ja też to zauważyłem tak. że oni dzisiaj po prostu że ci ludzie jeszcze, co są te resztki ludzi wierzących, chwalących Boga czy pragnących zbawienia to jeszcze ci księża tymi swoimi Wybrykami ściągają tych ludzi na dół. I to jest ta, ta to zgorszenie. To jest o tym mówi Chrystus Pan, że lepiej, żeby taki człowiek się nie narodził. No, dzisiaj, dzisiaj, no, dzisiaj otrzymałem taki komentarz, że jestem e, No, <śmiech> To tam tym się nie przejmuj. To tam jest tam tak się tam, nie tym, tym to, się, to, No tak, no tak, no będą tak, no, tak mówić, no bo niektórzy nie rozumieją, oni nie chcą. E, no, a tak jak mówiłem, no, sami sedewakantyści, sami księża, sami, sami wierni, nie powinni przyjmować na siebie takich, tak jak nie powinni lefebryści przyjmować, to powinno być po prostu, tak, tak. to są wszystko katolicy, którzy tak. zostali, którzy mają sukcesję i nie, nie powinno się ich segregować, no to jest to szufladkowanie, jeżeli my się damy zaszufladkować, to po prostu przyzwolimy na to szufladkowanie. Jestem... No, no tak, dlatego no ostatnio był, dlatego się dlatego, był, no, dlatego się o, o vacante, ale się Dlatego tak. się dlatego się mówi, że dlatego się powinno mówić, żeby się nie szufladkować no do też znów księdza Trytka, który jest sede wakante, który tak uznaje, że jest. Ale no no trudno mi polemizować i mówić mu, no nie rób tego, bo starszy ksiądz jest ode mnie, że, żeby tak się nie nazywał, bo po prostu on sobie, siebie sam szufladkuje, no on przecież nie jest żaden tak. sedewakante, bo ma sukcesję, odprawią msze święto i udziel sakramentów, no to jakie, to, to, to, to wszystko, jeżeli był wakante, to wszystko stoi. Tak. Tak. I Nawet nic nie... To się zadziała w dwie strony chyba, prawda? No. Nazywając katolików modernistami niektórych to też... A, to no to też ich, tylko że... Tylko że, tylko, że, to że... oni nas nazywają tradycjonalistami, no prawda? No, no tylko że oni w drugą stronę oni mają tą przewagę, że oni jakby powiedzieć, mają tę całą instytucję za sobą, prawda? My tej tak, instytucji tak. za sobą nie mamy i dlatego nie powinniśmy się dać zaszufladkować. A tu... Tak, tacy, tak, katolicy, tak, ci tacy tacy, tacy, tacy jakby to powiedzieć w cudzysłowie prawdziwi, no. no. katolicy, no katolicy tradycyjni, którzy są też nie powinni się dać zaszufladkować, tak, bo to o, ta same... bo to, żeby wewnętrznie pomiędzy, pomiędzy, tak, tak, kat... tak, tak, pomiędzy tymi tradycjonalnymi, żeby się nie dać szufladkować, o to chodzi bo to modernista zawsze modernistą będzie no chyba, że się nawróci ale. no chyba, że się nawróci, no też, też powiedzmy, że tam niektórzy którzy tutaj są, byli modernistami i się nawrócili, także ja jest, ta jest to tak. jest ta nadzieja że, że, że, to, że to się da z tego ale, wyjść A, po, że... od siebie chyba, prawda? No, więc, no tak, no to, to jest znaczy, przestać ta, e, e, tak mówić tak, więc, tak, to, tak, tak, jeśli ciągle powtarzamy moderniści, moderniści to po prostu robimy błąd no tak. tak, tak, tak, to prawda, to jest prawda, też nie, teraz no dlatego chcę, chciałem właśnie powiedzieć, żeby trzeba było bo to no no, jak nie moderniści, to jak ich można nazwać, bo na pewno nie są katolikami no to to katolikami, no powiedzmy trzeba wymyślić, albo jakiś taki pierwo, pierwowzór żeby też nie, nie szufladkować ich, a sami siebie nie szufladkować bo my czasem oni no, powiem tak, oni samo przesie no przecież w encyklikach papieskich tak. Tych posoborowych sami, oni sami podzielili kościół na soborowy i przedsoborowy. To by trzeba było, no, po soborowcy. Po Soborowcy, no, panie, tak? No, o to chodzi, nie o to chodzi, co oni zrobili, tylko co my mamy robić, bo to, co oni robią, to wiesz, to, to jest i w ich, ich, ich, ich sprawie, ale ich, co my ale robimy samo, to jest ale innego. de facto sam nie możesz stać po tej stronie, która jest skażona, tak? Rozumiesz o co chodzi? Ale ja nie ja, stoję, to, tylko po prostu na przykład no, po co nazywać ich modernistami? No bo są modernistami, no samo samoprześciją, tak idą, idą, idą poprzez tą całą w, te, w tą, jakby to powiedzieć, no, ten system modernistyczny idą i cały czas to zgłębiają i przecież cały czas to ukazują na TikToku. No tak, ja rozumiem, ale tu chodzi o to, że to jest szuflankowanie też. No mi, czas, mi to się też czasem zdarza, że tam coś tak, też tak napiszę. No muszę się nad tym zastanowić, jak to, jak to ugryźć, bo... Moim zdaniem, jeżeli ja tam komuś coś piszę, że tam coś, to nie chcę uderzyć w tego ogólnie człowieka, ale uderzyć w ten system, który jest, prawda? Ale żeby też uderzyć w ten system, żeby ten człowiek jakoś, no ale tak, hmm, właśnie, to też, to też, żeby tego człowieka, no nie, nie od razu nie, nie, nie przekreślać też w tę drugą stronę, prawda, żeby trzeba było jakoś inaczej pokazać, że jest jeszcze wyjście z tego, gdzie, gdzie siedzi, o, w którym miejscu może, siedzi. Protestanci, może protestanci katolicy, tak? Proszę się, tam może, może nie zwracać uwagi po prostu na nazwę, tylko bardziej na te istotne różnice, te, te, te właśnie te błędy, te braki, a nie skupiać się na nazwie jako takiej. No może by to było tak, może, hmm, może trzeba by było zacząć właśnie, jeżeli ktoś coś mówi tam, i pokazać mu, że to jednak jest w no drugą wiem, stronę. Ale moim zdaniem, skoro Pius X sam nazywał, y, sam selekcjonował modernistów od katolików, no to nie jest to nic z tym złego, prawda? No i teraz, teraz, znowu, teraz znowu trzeba, a, modlimy no się no każdy, no. każdy z nas tak, się modli tak, codziennie, no. którzy się modlimy za Amazonami i poleconymi Tobie, prawda? No właśnie. I też je dzielimy. To, tu też jest dzielimy. No. no tu też jest teraz... No tak. Bo modlimy się tak, bo codziennie się w tym Różańcu tak modlimy za masonami no właśnie, i korycony to. Papież w tak samo nazywa, odróżnia modernistów od katolików. I to jest modlitwa. Ale chyba nie mówi o poszczególnych ludziach, tylko o systemie. No tak, o systemie, tak. O, o kapłańskim modernizmie, o kapłanach, którzy nie, przy, nie przyjęli przysięgi antymodernistycznej i tak dalej, no. Dla LPB tak samo mówił, odróżniał modernistów od, od kapłanów sukcesy apostolską. No, ja bym ja osobiście chcesz... nazwał katolikami błądzącymi, a ja poszukającymi prawdy, nie prawdy to jeszcze to, No my tu to... jesteśmy katolikami. Z tego powodu, że nawet jak oni nauczają ci księża w yy, Kościołach czy gdziekolwiek, to nawet samo to modernistyczne, dla nich na to, jak oni nauczają nowością, które nie sprawdzą. No, to jest też ciężki temat. To nie jest tak, że my sobie tutaj tak. dzisiaj na niego odpowiemy. To nie są takie pytania, że, że, że to, to przecież teologowie nad tymi rzeczami kiedyś siedzieli i, i, i, i, i nad nimi rozmyślali. a to też nie jest tak, że my to za dwa, trzy, trzy, trzy cztery miesiące wszystko, wszystko roz, roz, rozróżnimy i, i dojdziemy do konsensusu, bo to, to żeby to, to trzeba było, to tak, ten, no, po to się zwoływało kiedyś sobory, po to się zwoływało kiedyś wielkie rzeczy, żeby, żeby nad tym debatować i rozmyślać, bo to są jakby powiedzieć fundamentalne teraz sprawy, no, sprawy Kościoła. Ja przepraszam, no ale teraz tak. na przykład sobie też zajrzałem do słownika języka polskiego PWN, No i jest odróżnienie modernista, modernistka, modernistycznie, modernistyczne. I nie ma w tym nic złego, że to jest jakieś szufladkowanie. To jest, modernista to jest ten, który, który właśnie e, posługuje się tym całym systemem modernistycznym. Więc to ja, nie, ja ja w żaden sposób nie widzę, żeby to było w szufladkowanie. Czy... To nie nam pomoże. Ale pomyślcie, nie z tym, że po prostu kościół to jest jedność, prawda? No a jak będziemy mylić, ale kościół jest jeden prawdziwy, a nie kościół ten nowego adwentu czy ten. Kościół... Ale słuchajcie, modernizm to też problem jest w architekturze oraz w sztuce, tak? No jest, ale to, to jest odróżnienie, tak, bo już jest całkowicie... No tak, ale jest jakieś pojęcie, to znaczy nowoczesność, tak? Bo to jest z tak, języka tak. angielskiego, na historii no tak. też tego podziłczyłam. No tak, to jest prawda, to jest modernizm jest... jest ale modernizm ma właśnie ten nowy kościół, ponieważ modernizm z języka angielskiego właśnie znaczy nowy, tak? A teraz już jest nowy... A teraz obecnie, obecnie już jest neomodernizm. Teraz, tak. już teraz już jest neomodernist raz już jest coś modernizm. Nowy modernist także, bo to w tej w sztuce, prawda, to już jest znowu coś innego. Czyli neokatolicyzm. Ale to teraz tak, no to teraz może lepiej nie róbmy w ogóle, także, daj, dobra, protestant, niech sobie będzie protestantem, nie mówmy na niego heretyk, no bo to jest szufladkowanie. No tak, tak to wychodzi. Ale na co? To trzeba rozróżnić właśnie to, co po to, to chodzi, żeby a tak naprawdę być niemożliwe Nie można tego po prostu wszystko zmieszać razem, bo a ja nie wiem, się, czy w ogóle modernist to jest obraźliwe słowo. To chyba nie jest obraźliwe słowo. Nie, nie jest obraźliwe słowo. No właśnie. Znaczy, no, według mnie tradycyjny katolik to też nie jest jakby obraźliwe słowo, ale już wakantysta to jest takie, no... Już to jest... Już to, już to podchodzi pod takie coś, że ten człowiek, no, jest no już powiedzą, no, no może że, że już jest na granicy gdzieś tam, no już. Albo, albo tak jak mówią lefebryści, nie? To też no, jest no obrażliwe, bo to jednak skupio tych ludzi na tego arcybiskupa i to jest takie jego, no powiedzmy, no takie brzydkie, takie no, No No, no tak mówią, no tak mówią, bo no, tak tak mówią to ja wiem, że tak mówią, to... Tam oprze się ta nazwa modernista nie jest w żaden sposób obraźliwa, nie jest szufladkowaniem, bo to słowo występuje w języku polskim, występuje w encyklikach papieskich, występuje w określeniach różnych wszelakich i tak dalej. To jest osoba, która nowocześnie pojmuje system kościoła, nowocześnie podchodzi do to kościoła, miło. do tego świata i tak dalej w sposób niewłaściwy, a zatem no i przefakto, no i to jest osoba, która, która no niestety nie ma, nie trwa w prawdziwej... No błądzi, sytuacji. no przede wszystkim błądzi. No, no przede właśnie. wszystkim błądzi, no. Ale właśnie, ale ty się powiedziałeś, że modernista nie, nie jest katolikiem. No bo jak no, może być katolikiem, skoro, skoro zaprzecza nauczaniu e, nauczaniu no, tak. no jak może? Być katoliką. No, no, to jest to jest się To No samo, samo. Samo odrzucenie. No jeżeli ktoś. Ktoś. No tak, to prawda. To jest. To już mówi święty, to już mówi święty piłk dziesiąty, Kto popiero modernistem wyklucza się z kościoła. To jest prawda, no. To jest prawda. Okay, okay. Ja już, pole, ja już pole nazywać modernista niż heretyką. No to już też, no bo to grube słowo heretyk, to już jest, teraz mu trzeba, żeby kogoś powiedzieć, że jest heretykiem, teraz mu, ale samo popadanie w modernizm też jest herezją, no to jest, to jest jedno z drugie, to jedno drugie, jedno drugiego nie wyklucza, to nie, ale no lepiej powiedzieć chyba błądzący, tak się już mi wydaje, dobrze? bo oni błądzą, no oni, niektórzy to błądzą przestrasznie, no niektórzy co to tam głoszą rzeczy. Strasznie. Przestrasznie, tak, tak, to, to moje słowa to są, ale, ale przestrasznie, no, no już, już nie wiem co więcej jeszcze jak to nazwać. Niektórych co tam głoszą na tych, na tych TikTokach, ale co głoszą w kościołach to już nawet nie chcę wiedzieć. To się przerażą. Oj, serce staje czasami. No czasem tak, czasem tak. Wszyscy tam są? Ile nas tam jest? No, dzisiaj no sporo słucha. Teraz także... tu chyba. No tylko cztery osoby. A gdzież ten Aleksy jest? Jak jogo ja go kwycę, kiedyś, to ja z nim potrzebiem, tym człowiekiem. Dlatego jutro przechlapię tam trochę. Jego trzeba tam... Bo ten jedzie do Polski, nie? Czy leci? Tak Wojtuś, tak. Mm -hmm. tak, tak. Wojtuś jedzie do Pietrusia na wódkę. Aha. Hmm. już tam jeden, jeden na drugiego teraz będzie mówił, co do kogo leci no nie pije, no, to jest tylko piwko sopiwka. mi dzisiaj, a mi dzisiaj przyjechał mój pił z 10, z odnowionej także wyślę, wyślę później zdjęcie jak wygląda ładnie Super. Super. no tam on był złożony, bo on z, początku XX wieku jest, nie, zaraz jak go, jak go, zrobiono, jak go, no nie to kiedy go zrobił świętym, Pius Pius XII go ogłosił świętym. Czy? Pius XII. Tak, no, no to po ogłoszeniu świętym, czyli w latach 50., -tych, 40., -tych, 50., -tych, to, to mi tu stoi już teraz, no to on, to był, podstawa jest zrobiona z metalu, a ta góra, ten cały postument papieża jest zrobiony z brązu, także ale ten brąz musiał gdzieś być że on nawet brąz potrafił gdzieś w ziemi musiał być, mówił mi ten pan, który to robił, bo brąz nawet zaczął korodować, także a brąz to przecież jest twardy materiał tak się mi wydaje nie jestem metalurgikiem, także nie wiem ale... tak, twardy jest bardzo twardy. twardy, nie, ale gdzieś musiał zacząć korodować, powiedział, że bo jak go czyścili oni go tam czyścili jakąś metodą taką, żeby to nie zniszczyć w ogóle. No to, no to wyczyścili go, to dziurki się gdzieś pokazały, no. Ale nie widać, także jest ładnie zrobione. Także mhm. na dzisiaj chyba na wiadomości mamy sporo, na cały tydzień nam zostanie. Także, możemy się modlić różaniec, kogo tam dzisiaj wybieramy? A może dzisiaj wszyscy znowu? By wszystko było pięknie oprócz tego owsiaka. <laughs> Aż mi się nerki za, za, zadrżały Nerki zadrżały Ale to, to tak tam Nic mi innego nie przyszło do głowy No, no po prostu Ale to był bardzo krótwny przykład No także, także No tak, bo to Prawda <grywa> trzeba... No aż mi się zagotowało <grywa> No trzeba Trzeba sobie też powiedzieć no. A wielu, wielu ludzi No no niestety, no niestety. Nie wiem, nie znam, ale z tego co po uczynkach ich poznacie, no tyle. No to pogatu rób no. co no, Tak, tak to mówi, no po uczynkach ich poznacie, nie? To także po uczynkach, po uczynkach człowieka, człowieka, człowieka poznajemy, nie? Bo może, może być różny, to tam tak. Dzisiaj. Zróbmy Eliza, Ojcze, nasz. I po kolei będę mówił tak jak wczoraj. Okay. I pięknie. <laughs> Dobrze. I nominę Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. Amen. Pater Noster, quiescent sancti Sanctivi et Turnomentum, regnum, tum, fiat voluntas tua, sicud